Wiemy, że zapylacze y stymulują plon. Wiemy, że dzięki temu, że pszczoły żyją na naszych polach i w naszych sadach nasi rolnicy w ogóle mają co zbierać, bo przecież gdyby nie było pszczół, to by w ogóle nie było sadów, by nie było jabłek, by nie było wiśni, by nie było czereśni. W przypadku rzepaku sprawa nie wydawała się aż tak oczywista. Pan natomiast prowadzi już od szeregu chyba lat doświadczenia, które wykazują, że zależność jest równie prosta. Oczywiście w grupie roślin uprawnych mamy rośliny samopylne, czy wiatropylne. Na ich rozwój oczywiście zapylacze nie mają wpływu, jednakże jest bardzo duża grupa roślin fakultatywnie obcopylnych. Tu mamy rzepak, to rośliny, które w pewnym sensie są samopylne, w pewnym procencie potrafią wytworzyć plon bez udziału czynników zapylających, m.in. owadów, czyli pszczół, a z drugiej strony wymagają one obecności zapylaczy po to, ażeby wydać plon lepszej jakości, czy też plon znacznie większej ilości. W przypadku rzepaku przyjmuje się, że 70% plonu pochodzi z samozapylenia, a 30% pochodzi z obcozapylenia. W tym obcozapyleniu przede wszystkim biorą udział pszczoły. Teraz powinniśmy zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę do końca nie było precyzyjnie określonych danych na temat udziału pszczół w zapylaniu czy w, produkowaniu, w wytwarzaniu plonu przez rzepak o zimy. My podjęliśmy taką tematykę kilka lat temu, tu wspaniała współpraca wielu jednostek, nie tylko naukowych, ale i gospodarstwo, gospodarstwo strategiczne gospodarstwo Skarbu Państwa ośrodek hodowli zarodowej, Garzyn czy też sektor prywatny Sumiagro Poland spółka ZOO, ale także Instytut Ochrony Roślin, który tu zabezpieczył merytorycznie badania przygotował metodykę i prowadził nadzór merytoryczny. Tu w tej wielkiej współpracy prowadzimy już od kilku lat badania właśnie nad oddziaływaniem nad wpływem zapylaczy pszczół nie tylko pszczoły miodnej, ale także trzmieli innych pszczół dziko żyjących właśnie na planowanie rzepaku ozimego. Ale to nie wszystko. Zwróciliśmy szczególną uwagę na oddziaływanie insektycydów używanych w ochronie rzepaku ozimego, zwłaszcza w okresie przed, po, a także w trakcie kwitnienia, właśnie na zapylacze i za pośrednictwem oddziaływania insektycydów na zapylacze, ich pośredni wpływ na późniejszy plon, a więc jakby modelowanie zapylania. I tutaj staramy się w naszych doświadczeniach, doświadczeniach uzyskać wyniki, które pozwolą nam zbudować jak najbardziej bezpieczne, jak najbardziej przyjazne zarówno pszczołom, jak i innym owadom pożytecznym i środowisku rolniczemu programy ochrony roślin głównie w okresach, kiedy uprawy atrakcyjne dla pszczół podlegają zabiegom w okresie kwitnienia, czy też krótko przed, czy po kwitnieniu Co można zrobić, żeby lepiej zapylić swoje pole rzepaku? Wiem, że z jednej strony można kupić po prostu trzmiele, zapylacze i je wypuścić na pole. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że można, jak ona się nazywała? Murarka ogrodowa. Wiem również, że można zachodować sobie murarkę ogrodową, która również nam zapyli, a poza tym jest pszczołą bardzo mało, bardzo mało groźną dla tego, kto ją chowa, a zarazem bardzo łatwą w hodowli. Jakie jeszcze możliwości? Trzeba by było powiedzieć, że powinniśmy rozważyć jakby dwa obszary działań. Pierwszy to w naszej produkcji roślinnej, w każdym gospodarstwie, chcąc mieć większy udział zapylaczy w produkcji, należy zastanowić się i przy planowaniu zabiegów ochrony roślin, przy użyciu środków chemicznych, w taki sposób je planować, żeby nie tworzyć ryzyka dla pszczół przede wszystkim dla pszczoły miodnej. Tutaj należy zwrócić uwagę na szereg działań, ale przede wszystkim należy przestrzegać bardzo szczegółowo zapisów etykiety, przede wszystkim bardzo szczegółowo czytać etykietę, bo czasami nie zawsze przeczytamy bardzo ważne informacje zawarte w etykietach środków ochrony roślin, które mówią o tym, jak chronić zapylacze. A więc przestrzeganie odpowiednich uwarunkowań prawnych, poza tym stosowanie się do zasad dobrej praktyki ochrony roślin, prawidłowe i szerokie wdrożenie integrowanej ochrony roślin obowiązkowej w Unii Europejskiej od 1 stycznia 2014 roku, a więc prowadzenie takiej gospodarki roślinnej czy produkcji roślinnej, która pozwoli nam w pełni chronić pszczoły, a więc unikać jakiegokolwiek zagrożenia. Drugi obszar działań to na pewno działania związane z uatrakcyjnieniem danego terenu, danej agrocenozy, uatrakcyjnieniem jej dla pszczół, a więc Zakładanie czy utrzymanie wszelkiego rodzaju użytków ekologicznych, tak zwanych użytków ekologicznych, oczek wodnych, zadrzewień, zakrzaczeń, miedz, trawników, a więc wszystkich tych miejsc, gdzie Owady pożyteczne, w tym pszczoły, pszczoły dziko żyjące, mogą znaleźć miejsce, gdzie mogą znaleźć pokarm, miejsce do bytowania, rozmnażania, zimowania, ale przede wszystkim też, gdzie znajdują pokarm, podczas gdy na polu nie ma roślin kwitnących. A więc tutaj mamy obszar działań, który sprzyja rozwojowi naturalnie występujących pszczół dzikożyjących. Przykładem pszczół dziko żyjących są świetnie znane wszystkim trzmiele. Następna sprawa to, Dobra współpraca z pszczelarzami. Pamiętajmy, że pszczoła miodna to bardzo ważny, jak nie najważniejszy zapylacz roślin uprawnych. Tutaj współpraca z pszczelarzami, przewożenie pasiek, wywożenie pasiek na plantacje entomofilne w okresie kwitnienia to najprostszy, najszybszy i praktycznie darmowy sposób zwiększenia drastycznego zwiększenia liczby pszczół będących na danej plantacji. I w końcu pszczoły dziko żyjące, które możemy hodować. Możemy kupować trzmiele. Wiele firm oferuje już trzmiele, które są, których uliki są odpowiednio przygotowane do warunków pogodowych panujących na polu, a więc takie, tak przygotowane, które można stosować w warunkach polowych, a nie tylko w uprawach pod osłonami, jak było do tej pory. I w końcu mamy murarkę ogrodową. Nasz rodzimy gatunek, powszechnie występujący w całym kraju, jest świetnym zapylaczem. To typowa pszczoła samotnicza, bardzo łagodna, posiada żądło, ale nie, nie ma w sobie agresji, nie atakuje człowieka, często nie jest w stanie nawet przebić tym rządłem ludzkiej skóry, a więc generalnie nie ma takiego zagrożenia. Jest to pszczoła samotnicza, która nie broni swojego gniazda, tak jak robi to pszczoła miodna, a więc tutaj mm, możemy być praktycznie pewni, że pszczoła ta nie jest dla nas zagrożeniem, jeśli boimy się urządzeń, jest bardzo prosta w hodowli, tutaj pszczoła ta nie wymaga powiedzmy takiej infrastruktury jak pasieka, jak ule i, i inne z tym związane zabudowania i urządzenia. W przypadku tej pszczoły nie pozyskujemy żadnych produktów pszczelich. Ona daje nam tylko zapylanie, ale zapylanie, które jest najwyższym dobrem, jakie pszczoły przekazują człowiekowi i całemu środowisku. A więc cały szereg działań, które można poczynić właśnie na rzecz ochrony, wdrażania, czy też introdukcji niekiedy niektórych gatunków zapylaczy, są dostępne i naprawdę czasami nie wymagają większych nakładów. Stąd każdy, kto chce zwiększyć udział zapylaczy w swoim gospodarstwie, wystarczy, że zapozna się z pewnymi metodykami czy działaniami i zacznie je wdrażać nawet na własną rękę.